Pozwalające odczytać i przybliżyć obraz domu Ciszewskiego. Budynek został powiększony przez dodanie piętra. Uzyskał teraz na parterze sześć okien i bramę. Na piętrze od frontu miał okien siedem. W opisie z dużą dokładnością uwzględniony jest wystrój dekoracyjny zarówno elewacji, jak i wnętrz. A więc brama była. Ozdobiona w kapitele koryńskie i inne ornamenty rzeźbiarską robotą dokonane. Nad balkonem pierwszego piętra widniała oprawa sztukatorska przeznaczona na pomieszczenie numeru domu. Pod gzymsem głównym osadzono szesnaście dużych krocztynów. Sam gzyms zaś był ozdobiony od frontu kasetonami. Parapety okien wypełniono arabeskami. W elewacji znalazły się też nisze na modele i arabeskie wszycie facjaty. Nadto istniała tu figura osadzona z konsolą, pomieszczona na ścianie piętra. Zewnętrzne ściany wyprawione były gipsem w żyłki, a sufity otrzymały gzymsy i rozety sztukatorskiej roboty. Jeden z pokoi miał... Ozdobienie w medaliony sławnych ludzi Nie dysponujemy żadnym przekazem fotograficznym rezydencji Ciszewskiego Braków na szczęście rekompensują szczegółowe opisy Na tamce Kamienica Pawła Wyganowskiego Pierwszym domem murowanym, wzniesionym wśród drewnianej zabudowy tamki na odcinku od ulicy Aleksandria do Pałacu Ostrokskich była kamienica Pawła Wyganowskiego. Posesja została przez jej nabyta w roku 1811. W roku 1819 stał tu parterowy dworek z facjatą, ale dopiero po powstaniu listopadowym Stanął przy ulicy murowany dom Oszacowanie sporządzone w roku 1835 Przez Alfonsa Kropiwnickiego mówi o domu nowym A także o nowej oficynie Podaje również, że w jednej połowie całej długości Mieści się piekarnia ze stancją do mieszkania Budynek przy ulicy miał dwa piętra Oficyna zaś, ustawiona równolegle w podwórzu, była jednopiętrowa. Wygląd budowli przekazuje fotografia umieszczona w książce. Dokumentuje ona stan zgodny z zachowanym opisem z roku 1853, gdy kamienica była już w rękach Franciszka Burzyńskiego. Z jednym wyjątkiem. Otóż w opisie jest zmianka o balkonie na pierwszym piętrze na trzech kroksztynach kamiennych. Widocznie uległy one zniszczeniu, gdyż zdjęcie przedstawia ów element wsparty kroksztynami żeliwnymi. Fasada kamienicy była zatem dziewięcioosiowa z trójosiowym płytkim ryzalitem. Parter zajmowany przez sklepy pokrywało boniowanie pasowe. Bonie ujmowały również skraje elewacji w partiach wyższych. Ryzalit zdobiły monumentalne pilastry z głowicami jońskimi. Na fryzie umieszczono rozetki. Całość prezentowała się nader okazale. Budynek ze względu na klasycystyczny styl i klasę architektoniczną mógłby z powodzeniem stanąć na przykład przy reprezentacyjnym Nowym Świecie. Autorem budowli był bez wątpienia Kropiwinicki. Przemawia za nie zarówno sporządzone przez niego wkrótce po wzniesieniu oszacowanie budowli, jak i sam styl architektury. Szkoda, że mury budynku spalonego w 1944 roku po wojnie rozebrano. Ustąpiły one miejsca nowoczesnemu drapaczowi. Dom Mendla Goldflama Tam, gdzie dzisiaj wznosi się wysoki dom u zbiegu ulic Tamka i Kopernika, a więc w miejscu bardzo ruchliwym, stąd bowiem droga prowadzi na most, przed II wojną światową stał budynek niewysoki, ale zajmujący rozległą przestrzeń. Odznaczał się prostotą opracowania elewacji. Zachowała się szczęśliwie fotografia tego fragmentu miasta z 1937 roku. Budowlę osadzono na nierównym terenie, w związku z czym od strony zachodniej była jednopiętrowa, od wschodniej zaś dwupiętrowa. Front kamienicy otwierał się na ulicę Tamka, na wprost ulicy Kopernika, poszerzającej się tu i tworzącej jakby trójkątny placyk. Siedmiosiową fasadę ożywiał płytki ryzalit środkowy z bramą wjazdową na podwórze i szerokim trójzielnym oknem nad dniu. Otwory skrajne były lekko odsunięte na boki, co sprawiało wrażenie ryzalitów. Efekt ten podkreślał fakt, że po środku i na skrajach nie było na parterze boniowania. Kondygnacją wyższą od dolnych, wyodrębnioną płaską listwą, wieńczył gzyms wspierany krocz Narożnik kamienicy, prosto ścięty, zawierał trójdzielny otwór prowadzący na balkon. Obraz architektury uzupełnia oszacowanie budynku z 1852 roku sporządzone przez Ludwika Adolfa Szmideckiego. Dowiadujemy się z niego, że budowlę kryła dachówka Holenderka. Opis ten został przygotowany wkrótce po wystawieniu kamienicy i możemy sądzić, że to Szmidecki był jej autorem. Trzynaście lat wcześniej otrzymał on w Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych tytuł wolnego architekta. Potem działał w Warszawie. Zamawiającym projekt kamienicy przy tamce był kupiec Mendel Goldflam, który nabył posesję na publicznej licytacji w roku 1846 i niebawem wystąpił o pożyczkę budowlaną, obiecując zaczęcie prac przy wznoszeniu budynku w 1847 roku. Pożyczka została przyznana dopiero w 1851 roku a z roku następnego pochodzi informacja, że nowy dom wystawił. Budowla utrzymana w stylu klasycystycznym, dowodzi, że mimo panującej już mody na neorenesans, niektórzy właściciele hołdowali dawnym przyzwyczajeniom. Zresztą w tym zakątku miasta wznosiły się kamienice wybudowane w zbliżonym stylu, jak na przykład dom Jana i Małgorzaty Krupskich, z 1827 roku, stojący naprzeciwko po stronie wschodniej, projektowany przez Kropiwińskiego. Podobne nadal powstawały. Wszystkie one stwarzały atmosferę małomiasteczkową. Na początku XX stulecia wyrosły tu budowle wielopiętrowe. Kamieńska Goldflama, choć zmieniała właścicieli, istniała nienaruszona w swej pierwotnej postaci, Aż do 1944 roku. Na Solnej, Nowolipiu i Lesznie. O dwóch obok siebie. Przejdźmy teraz do omówienia kamienicy, którą wzniesiono w części miasta odległej od centrum. Chodzi o budynek usytuowany przy nieistniejącej dzisiaj ulicy Solnej łączącej niegdyś elektoralną z Lesznym, oznaczony numerem 8. Stał on tam do roku 1944. Zdjęcie sprzed 1939 roku pokazuje kamienicę dwupiętrową z trzecią kondygnacją w mansardowym dachu, w którym znalazły się okna mieszkań. Budynek nie prezentował się okazale mimo swej wydłużonej, piętnastoosiowej elewacji. Gzyms pod oknami drugiego piętra sugeruje, że budowla pierwotnie była niższa, jednopiętrowa. Po pierwszej wojnie światowej kamienicę podwyższono, co nie dodało jej urody. Jak widać wówczas również zdarzały się pomyłki konserwatorskie. Zacznijmy jednak od początku. Na szerokiej posesji w północnej jej części stał drewniany dworek, a za nim w podwórzu znajdowały się mniejsze zabudowania. Po stronie południowej rozciągał się ogród użytkowy. Posiadłość, jak mówią najwcześniejsze przekazy, należała do Krystiana Neumana. Od niego w 1805 roku odkupił ją Antoni Radzikowski który był dorożkarzem. W roku 1826 właścicielem posesji został Kajetan Żukowski. Majętość krótko była w jego posiadaniu, dwa lata później bowiem dworek kupili Krystian i Anna Kappowie. Pan Krystian, pochodzenia szwajcarskiego, był majstrem ciesielskim. Wraz z małżonką wybudowali w 1827 roku w południowej części posesji kamieniczkę, ponąć piętrową, siedmiosiową, którą odsprzedali jesienią tego roku Tekli Buczyńskiej. Rozbudowaniem kamieniczki w kierunku północnym i rozbiórką starego dworku zajęli się w 1830 roku już nowi właściciele. Ignacy Sperl, podporucznik Wojska Polskiego i jego małżonka Dorota. Sperlowie, wystawiając dom frontowy, zaciągnęli w 1833 roku pożyczkę z Funduszu Miejskiego dla nowo budujących się. Wkrótce wartość posesji wzrosła czterokrotnie, co świadczy o ich głównej roli w powstawaniu obiektu. Opis posiadłości, sporządzony w 1841 roku, mówi – że na piętrze od frontu było okien dziewięć, na parterze zaś piętnaście, co oznacza, że górna kondygnacja była facjatą, w której znajdował się salon. Na podwórzu stały zabudowania drewniane i murowane. Dysponujemy również opisami w Księdze Wieczystej z 1859 i 1864 roku. Dowodzącymi że budowla uzyskała wysokość jednego piętra na całej swej szerokości. Pierwszy opis jest bardziej szczegółowy i wzbogacony planem sytuacyjnym posiadłości. Jego autorem był Mikułowicz. Kamienicę zaakcentowano pozornymi ryzalitami. Po środku szerszym, trójosiowym, na skrajach zaś jednoosiowymi. Na pierwszym piętrze znajdował się balkon żelazny z platami, kratami i krocztynami żelaznymi, a gzyms był ze sztukaterią i obciągnięty cementem krajowym w kamienie ułożony. Zarówno ów gzyms silnie rozbudowany, jak i gzymsiki nad oknami pierwszego piętra były ozdobą elewacji. Uwidocznia to fotografia, zrobiona około. 1920 roku, pokazująca również trzy balkony. Pierwotnie był tylko jeden nad bramą. W opisie jest też informacja, że nad balkonem i oknami bocznymi dwoma istniało przedłużenie w górze muru około łokci dwa mające. Była to więc attyka wieńcząca Ryzalec Środkowy. Na dziedzińcu po stronie lewej stała piętrowa oficyna z weneckimi oknami. Po prawej usytuowano niewielki ogród fruktowy otoczony płotkiem. Równolegle do kamienicy wzniesiono budynek z cuterenami i komórkami. Do jego frontu przylegał murowany piętrowy segment z dwoma okienkami i okrągłymi otworami nad nimi, oraz ze schodami po bokach prowadzącymi do komórek z drewna stawianych. W środku ulokowano kloakę z czterema sedesami drewnianymi pokostowanymi. Opis z roku 1864 mówi, że przed tym zabudowaniem na dziedzińcu były drzwi okute podwójnie do dołu kloaki, w którym umieszczono beczki. Podczas porządzania powyższej dokumentacji owe beczki z powodu przepełnienia tego dołu widzieć się nie dały. Tak więc po posesję zaopatrzono w aparaty kloaczne, co było rozwiązaniem nowoczesnym. Ignacy Sperl, niegdyś żołnierz Wojska Polskiego, później już w randze kapitana, wyjechał do Bessarabii i tam zakończył życie... W roku 1848 w testamencie zapisał dom przy przysolnej na wyłączną i niczym niewzruszoną własność, małżonce, bez żadnego uczestnictwa sukcesorów moich, gdyby się jacy później zgłosić mieli. Kamienicę z Perlów możemy zaliczyć do grupy wydłużonych, Ryzalitowanych obiektów, jakie pojawiły się w Warszawie w czasach Królestwa Kongresowego Spośród nich wymieńmy kamienice Z Razowskiego na Nowym Świecie Brunera na Nowiniarskiej Kuczkowskiego na Wiejskiej Czy Borowskiego na Królewskiej Budowle te, dwupiętrowe i monumentalne w swym wyrazie Nierzadko przypominały pałace Ale przecież pojawiały się też Zarówno w poprzednim stuleciu Jak i w początkach XIX wieku Kamienice osadzone na szerokiej działce Lecz o skromnym wystroju Do takich należała kamienica pelców Stojąca obok domu z perlów Wcześniejsza od niego Pod numerem dziesiątym Usytuowana na wprost Ulicy Ogrodowej Nie uległa ona tak niekorzystnemu przekształceniu Jak jej sąsiadka Była budowlą piętrową, siedmioosiową Urozmaiconą jednoosiowym rizaletem z bramą wjazdową Kondygnację dzielił płaski pas Z wyrobionymi w tynku kluczami nad otworami sklepowymi Bezpośrednim naśladownictwem budynku pelców Zdaje się zniszczona podczas wojny znana tylko z fotografii, kamieniczka przy ulicy Wolskiej. 148. Podobieństwo dotyczy zarówno układu, jak i detalu w postaci kluczy nad otworami sklepowymi. Dzisiaj nie ma już w naszym mieście ani jednego obiektu, który by prezentował typ niski. Wydłużonej, o skromnym wystroju, kamieniczki z bramą wjazdową po środku. W latach 60. XX wieku rozebrano niepotrzebnie podobną kamienicę Kuźmiskiego z 1819 roku, stojącą przy ulicy Mokotowskiej. Na Nowolipiu, na dzisiejszej ulicy Nowolipie. Podobnie jak na tylu innych ulicach osiedla Muranów, nie znajdziemy ani jednego domu z okresu przedwojennego. Wszystkie zburzyli Niemcy po likwidacji getta. Każda więc fotografia przypominająca dawny obraz tej części miasta jest nad wyraz cenna. Do nielicznych tego rodzaju dokumentów należy zdjęcie, z roku 1934, przedstawiające kamienicę przy ulicy Nowolipie 28. Składała się ona z dwóch członów, między którymi znajdował się otwarty wjazd na posesję. Na zachowanym zdjęciu widzimy dwupiętrowe budynki, z których jeden zwieńczony jest wydatnym gzymsem z niskim poddasznym pięterkiem ponad nim zamkniętym również gzymsem. Okna od strony ulicy są pozbawione dekoracji w postaci ram. Zostały one po prostu usunięte. Na ścianie bocznej zachowały się gzymsiki nadokienne z dekoracją roślinną. Takie same zdobiły zapewne i inne okna. Widoczne ślady w tynku dowodzą że pierwotnie istnieć musiały dekoracyjne oprawy okien na pozostałych elewacjach. Do bocznych elewacji dostawione były parterowe przybudówki, zawierające wejścia do sklepików. Przybudówki te stanowią podstawę tarasów, obrzeżonych żeliwną, zapewne odlewaną balustradą o motywie promienistych kół. Haki pod podłogą balkoników pozwalają przypuszczać, że służyły do zawieszania na nich latarni. Jako całość rozwiązanie to prezentowało się dość interesująco. Nie możemy wskazać w mieście żadnego innego obiektu podobnie opracowanego. Taryfa Świątkowskiego z 1852 roku wskazuje, że w tym miejscu stał wówczas dom jeszcze, a nie kamienica, należący do budowniczego Ludwika Szmideckiego Przewodnik po Warszawie na rok 1869 podaje Że posesja była własnością Marii Szmideckiej Z materiałów archiwalnych wiadomo Że w roku 1836 zatwierdzona została pożyczka budowlana Dla Bonifacego Witkowskiego na zabudowę tej posesji Witkowski był także architektem i to on przypuszczalnie zaprojektował zabudowę placu. W rok później przedstawił nowy plan budowy domu. Zamierzył go zmienić w ten sposób, iż uformuje dziedziniec z żelaznymi ozdobnymi kratami, a wokoło niego wystawi pawilony, czyli budowlę o jednym piętrze. Inny zapis mówi, że Witkowski zamierzał wznieść w miejscu drewnianych zabudowań obiekt dwupiętrowy. W roku 1838 projekt i pożyczka zostały zatwierdzone, ale dwa lata później Witkowski zszedł z tego świata. Z października 1852 roku pochodzi następująca informacja. Obecnie Maria Szmidecka, nabywszy tę posesję, przysposobiła materiały budowlane do dokonania budowy dwóch pawilonów dwupiętrowych. Możemy więc przyjąć, że Szmidecka wykorzystała projekt Witkowskiego sprzed dwunastu lat i modyfikując go budowę Zrealizowała już w nowym, neorenesansowym stylu Zapewne pomysłu Ludwika Szmideckiego, który był jej krewnym Szmideckich z Witkowskimi również łączyły prywatne więzy Teodor Witkowski, syn Bonifacego, także architekt Mieszkał w domu Szmideckiej na Nowolipiu Budynki uliczne były szczytami wydłużonych oficyn wchodzących w podwórze, które w dalszej części się rozszerzało. Oficyny szczelnie je otaczały i łączyły się z budynkiem stojącym w poprzek i mającym w fasadzie dwa ryzality. Z tyłu również stały oficyny, zespolone z budynkiem głównym. Rzut poziomy całości widoczny jest na planie Lindleya z 1897 roku. Niestety nie znamy obrazu elewacji tych tylnych zabudowań. Możemy przypuszczać, że miały one wystrój upodobniony do pawilonów ulicznych. W każdym razie to jedno ich zdjęcie naprowadza nas na trop interesującego rozwiązania architektonicznego na wąskiej i wydłużonej działce choć pewne analogie możemy odnaleźć w oficynach pałacu Feliksa Potockiego przy ulicy Podwale, a później w otwartej zabudowie niektórych warszawskich kamienic modernistycznych. U Piwowara. Do momentu zniszczenia Warszawy w 1944 roku przy ulicy Leszno, obecnie Aleja Solidarności, stała budowla utrzymana w duchu surowego klasycyzmu. Poszłaby może w zapomnienie, jak tyle innych obiektów, gdyby nie zachowała się jej fotografia wykonana w 1934 roku przez Szymona Zajczyka. Zacznijmy od owej fotografii, świetnie oddającej w pełnym słońcu szczegóły architektoniczne domu. A zatem widzimy tu budowlę dwupiętrową, dziewięcioosiową, z trzyosiowym płytkim ryzalitem, zwieńczonym trójkątnym szczytem. Ryzalit dekorują na piętrach toskańskie pilastry, wspierające tryglifowy frys. Na parterze pokrytym boniowaniem w płyty nie ma żadnych sklepów. Okna są zaopatrzone w okienice. Nad koliście sklepioną bramą wjazdową znajduje się balkon z żelazną balustradą. Elewacja na piętrach jest gładka. Przecinają ją jedynie listwy w układzie horyzontalnym. Nad wyższymi oknami pierwszego piętra występują proste msiki z konsulkami. Całość wieńczy wydatny okap dachu, wsparty płaskimi Kroksztynami. Była to bardzo dobra architektura, poprawnie opracowana. Niepotrzebnym jednak szczegółem uwidocznionym na fotografii jest przyczepiona do balustrady balkonu reklama wynajmu samochodów i powozów firmy J. Kowalczyk. Chociaż w porównaniu z dzisiejszym nawałem reklam przesłaniających architekturę Przedstawia się ona całkiem niewinnie. Na pytanie, kiedy ów obiekt powstał, możemy odpowiedzieć dokładnie. A przez kogo był zaprojektowany, z prawdopodobieństwem. Budowla usytuowana była pod numerem 64, niemalże na wprost dzisiejszego gmachu sądów. Księga wieczysta tej posesji wyjaśnia, że inicjatorem wzniesienia obiektu był piwowar Wilhelm Kijok. W 1829 roku dostał on znaczną pożyczkę budowlaną na wymurowanie domu frontowego pod warunkiem, że w roku następnym budowanie ukończy i do stanu mieszkalnego doprowadzi. W połowie maja 1830 roku Kijok jeszcze nieukończoną kamienicę odsprzedał Barbarze Olszewskiej z hrabiów suchodolskich, małżonce Franciszka Olszewskiego, sędziego pokoju powiatu Garbolińskiego. W 1841 roku Olszewscy odstąpili budynek Walentemu Wilkoszewskiemu, a ten dziesięć lat później Piotrowi Janiszewskiemu, rewizorowi dóbr rządowych i lasów. Potem jeszcze wielokrotnie zmieniali się właściciele kabinicy. Kto był autorem architektury? Możliwe, że Alfons Kropiwnicki, który sporządził oszacowanie, sądzę, że właśnie przez niego zaprojektowanych budynków w browarze Kijoka usytuowanym w pobliżu to jest tu zbiegu Leszna i Żelaznej. Kropnicki był wyjątkowo wierny tradycji klasycyzmu i pozostawał bardziej pod wpływem architektów warszawskich, którzy swój warsztat wynieśli jeszcze z końca XVIII wieku, aniżeli przybyszów włoskich, jak Koracji i Marconi. Kamienica przy ulicy Leszno poprzedziła swym powstaniem wspaniałe Istniejące do dziś dzieło młodego kropiwnickiego – Łaźnieł Majewski przy ulicy Bednarskiej 2. O kilku innych. U zbiegu ulic Zgoda i Chmielnej. Dzisiaj w tym miejscu wznosi się pięciopiętrowy dom charakteryzujący się Prosto ściętą, jednoosiową ścianą przy zejściu się dwóch ulic Zgoda i Chmielnej. Każdy z dwóch pozostałych boków ma tę samą długość, ale brama wjazdowa na trójkątne podwórze znajduje się od strony Chmielnej. We wrześniu 1939 roku na skrzydło od ulicy Zgoda spadła bomba lotnicza Pięciuset kilogramowa, która uczyniła w nim wyrwę aż do parteru. Właściciele kamienicy zdołali jednak, pomimo lat wojennych, owo zniszczenie załatać nową cegłą. Szczęśliwie w czasie powstania warszawskiego nic się złego budynkowi nie stało, podobnie jak i kilku innym z nim sąsiadującym. Stanowią one relikt przedwojennej Warszawy. swoją obecną postać kamienica otrzymała zapewne w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku i stanowi skromny przykład stylu późnego neorenesansu. Jej ozdobą jest attyka z okrągłym otworem nad ścianą szczytową. Zdjęcie zrobione około roku 1880 Ukazuje w tym miejscu budynek o wysokości tylko trzech pięter, ze znacznie bogatszym niż obecny wystrojem dekoracyjnym w postaci boniowanych naroży, bardziej wydatnych gzymsów oraz z niskim dachem. Stąd wniosek, że w końcu wieku obiekt został podwyższony, a jego dekoracją architektoniczną nieco uproszczono. Co to było wcześniej? Zanim ów dom się pojawił W drugiej połowie wieku XVIII Posesja miała kilku zmieniających się właścicieli Stały tu, jak w całej okolicy, zabudowania drewniane Które z początkiem XIX stulecia uznano za walące się rudery Kupiec Markus Jakub Gerstenkranz, Nabywszy tę posesję Przygotował plan wystawienia nowego domu w roku 1823. Do jego realizacji doszło jednak dopiero w roku 1832, gdy właścicielem został Rosjanin Jan Kurierów. W tymże czasie oszacowanie sporządził Alfons Kropiwnicki. Budynek był parterowy, murowany, kryty karpiówką i usytuowany wzdłuż ulicy Zgoda. Wejście do niego znajdowało się od strony podwórza, na które wchodziło się przez bramę w murze od ulicy Chmielnej. W głębi podwórza stał budynek stajni i wozowni W roku 1844 posesję nabyła róża z Mrozowskich Olszewska, żona Józefa Olszewskiego i to za jej czasów Nastąpiła przebudowa domu mieszkalnego. Nadano mu zapewne większe wymiary. Zachowano jednak charakter budowli dworkowej z wywyższoną o piętro częścią środkową. Projekt przekształcenia wykonał w roku 1861 Michał Adam Miklaszewski i to chyba jemu trzeba przypisać autorstwo zrealizowanego obiektu. Z Miklaszewskim spotkaliśmy się już przy kamienicy na ulicy Zielnej u zbiegu ze Świętokrzyską, ale właściwie jego działalność budowlana w Warszawie nie jest dotychczas znana. Tu przy ulicy Zgoda sporządził on opis całości, pozwalający zorientować się w wielu szczegółach. To nadercenny dokument ze względu na swoją wyjątkowość. Gdy chodzi o niewielki obiekt, typu dworku miejskiego. Dowiadujemy się więc, że wejście do sieni poprzedzała wystawa wyłożona kamieniami marmurowymi o trzech stopniach żelaznych z dachem pokrytym blachą cynkową wspartym na dwóch kolumnach żelaznych. Na zewnątrz architektury zdobił gzyms mularskiej roboty. We wnętrzach zaś stały wielkie piece i kominek szafiasty, z kamienia piaskowego z ozdobami z żelaza lanego, z galerią takąż, u dołu z kaloryferem i wszelkim żelastwem. Okna i drzwi pokostowane miały okucia francuskie. Owe detale dowodzą dbałości o stworzenie wrażenia siedziby nowoczesnej i eleganckiej. Znać? że była ona przeznaczona na prywatny użytek gospodarzy, po których śmierci posiadłość przeszła na ich spadkobierców, a po nich w roku 1874 na Jana Wernera i Edwarda Lilpopa, wraz z nowo wznoszonym na niej domem. Ta ostatnia informacja pozwala przypuszczać, że w tym czasie zaczęto stawiać obok nowy obiekt. W 1875 roku Lilpop, który był budowniczym, sporządził rzut sytuacyjny posesji, proponując podzielenie jej na trzy części. Na szczególną uwagę zasługuje kamienica przy ulicy Zgoda, trzypiętrowa, odznaczająca się neorenesansowym wystrojem i ozdobiona dwoma popiersiami. Venus i Apolla, po obu stronach środkowego okna na drugim piętrze. Możemy zatem wysnuć wniosek, że autorem dwóch budowli przy ulicy Zgoda i Chmielnej był Lil Pop. Może tego architekta należałoby uznać również za twórcę domu zajmującego sam narożnik ulic Zgoda i Chmielnej. W każdym razie zabudowa narożnika nic się nie zmieniła od czasu sprzed II wojny światowej. Mamy więc tu autentyczny fragment dawnego miasta. Na twardej. Zdjęcie ulicy twardej, wykonane przed I wojną światową, przedstawia ją od strony zachodniej, od ulicy ciepłej. Widzimy na nim, że na jezdni z torami tramwajowymi stoi żydowski chłopiec, który mimowolnie stał się głównym bohaterem sceny. Nas jednak interesują przede wszystkim pokazane tu budowle. Na pierwszym planie, po lewej stronie, u zbiegu z ulicą Ciepłu widać wydłużony, dwupiętrowy, neorenesansowy budynek, a za nim rząd kamienic. Nie znamy dokładnego czasu powstania większości z nich. Pokusimy się jednak o przedstawienie choćby szczątkowych informacji, które zapewne pomogą przyszłym badaczom. W pierwszej połowie wieku XIX ulica Twarda uzyskała przy Placu Grzybowskim bardziej zwartą zabudowę. W dalszych jej odcinkach natomiast stały pojedyncze domy przeplatane pustymi placami. W 1829 roku w pobliżu zbiegu z ulicą Ciepło po stronie północnej stanął wydłużony budynek. Jego właścicielem był Morski. W roku 1828 wystąpił on o pożyczkę, przedstawiając projekt architektoniczny który spotkał się z krytyką Henryka Markoniego. Przy egzekucji domu opuścić potrzeba kapitaliki nad oknami parterowymi i konsole nad drzwiami, robiąc tylko samą archivoltę, a jeszcze daleko byłoby lepiej, gdyby można było w środku dać bramę, robiąc stosowne rozporządzenie, bo w każdym domu Nieprzyjemnie jest dla oka, kiedy na pierwsze wejrzenie środka nie widać. Nie wiadomo, w jakim zakresie projekt urzeczywistniony. Właścicielem części placu, w samym narożu z ulicą Ciepłu od roku 1842 był Wojciech Gerson, ojciec znanego malarza. Podzielił on posesję na trzy części, które... Odsprzedał. Na pierwszej z nich narożnej stanął wydłużony budynek jednopiętrowy z wystawą pięciookienną, dwupiętrową, kryty dachówką-karpiówką. Ściana frontowa ozdobiona była w bonie. Bramę wjazdową ujmowały pilastry. Na pierwszym piętrze znajdował się balkon żelazny, lany, a nad drzwiami balkonowymi Trójkątny szczycik na Kroksztynach. Pozostałe okna zwieńczone były prostymi gzymsikami. Dziennik warszawski w roku 1852 poinformował, że przez Kropiwnickiego zaprojektowany został dom na narożnej posesji u zbiegu ulic Twardej i Ciepłej. Jednopiętrowy z pasjatkami i balkonami o 37 oknach, będący własnością Jana Chruścińskiego. Więcej informacji mamy o części położonej obok, przy ulicy Ciepłej. Znajdujący się tam budynek miał dwa piętra i był siedmiuosiowy. Środek, lekko ryzalitowany akcentowała nadto brama i umieszczony nad nią żeliwny balkon. Okna zwieńczono nadokiennymi gzymsikami i naczółkami z ozdobami sztukatorskimi. Krańce elewacji na parterze i piętrze ujęto w pilastry. Właścicielami posesji byli Ignacy i Eleonora z Otockich Dobrscy. Kamienicę wystawioną w latach 1858-1859 projektował Antoni Sulimowski. Wracamy do fotografii. Budowla pierwszoplanowa o wydłużonej elewacji dwupiętrowej powstała na miejscu kamienicy chruścińskiego z wykorzystaniem jej murów. Dodano wówczas trójkątne szczyciki nadokienne, a środek zaakcentowano żelaznym balkonem. Styl architektury możemy określić jako Neorenesansowy Obiekt wybudowano zapewne w latach Sześćdziesiątych XIX wieku Kto był jego autorem? Nie wiadomo Może Kropiwnicki? A może Baliński? Obydwaj wówczas jeszcze żyjący i działający? A może Ludwik Żykliński budujący w okolicy? Sąsiednia trzypiętrowa kamienica przy ulicy Twardej Należała do Krystyny Schubert Wcześniej, w roku 1848 Architekt Andrzej Gołoński Wykreślił rzut sytuacyjny posesji Po prawej stronie wznosił się dom czworookienny Dwupiętrowy, kryty blachą W roku 1846 ówczesny właściciel posesji Fabrykant wyrobów drucianych Michał Zeitler wystąpił pożyczkę i rozpoczął powiększanie istniejącego budynku frontowego. W roku 1860 kamienica była 13-osiowa, w zakresie pięciu osi środkowych, ryzalitowana i akcentowana po bokach dwoma balkonami. Opis szacunkowy sporządził wówczas inny, wzięty architekt Józef Orłowski. I jemu chyba można by hipotetycznie przypisać autorstwo kamienicy. Ale fotografia pokazuje budowlę trzypiętrową, co oznacza, że w końcu XIX wieku została jeszcze nadbudowana. Stawało się to wówczas zjawiskiem nagminnym. Z opisywania dalszych budowli, słabo widocznych na fotografii na razie rezygnujemy. Odkładając to zadanie na później Ulica Twarda, biegnąca łukiem pierwotnego traktu Godna jest przypomnienia i szczegółowego opracowania Zwłaszcza, że dzisiaj nie ma śladu po jej dawnej zabudowie Między nogawkami Miejsce przy dawnym zetknięciu się Ulicy Marienstadt z ulicą Źródłową Dzisiaj jest puste, a stała tam do roku 1944 bardzo interesująca kamienica zniesiona na początku XVIII wieku, być może z dyspozycji właściciela posesji Jerzego Potockiego, starosty Tłumackiego. Budynek stanął w miejscu zbiegania się dwóch ulic pod kątem ostrym, co spowodowało że miał szczególny kształt i nazywany był żartobliwie domem między nogawkami pierwotny wygląd budynku przedstawił belotto w widoku warszawy z tarasu zamku królewskiego z 1775 roku pokazał tam jego fragment pozwalający zorientować się w kształcie budynku kamienica ze względu na osadzenie jej na nierównym terenie, od strony wschodniej była dwukondygnacyjna, zaś od zachodu miała wysokość barteru. Każda z dłuższych elewacji zawierała po osiem osi i tę główną strukturę krył dach mansardowy z oknami zapewne stacji mieszkalnych. Kwarterowy segment u samego zbiegu ulic nie miał dachu, a otoczył go mur attykowy, co było rozwiązaniem wielce oryginalnym. Wyższą, prosto ściętą część kamienicy zdobił barokowy szczyt ujęty w wolutowe spływy. Zwieńczenie to stawało się niejako odpowiednikiem opracowania wschodniego szczytu kościoła Bernardynów, usytuowanego Prawie naprzeciwko. Barokowy szczyt tego kościoła, uformowany w 1667 roku, oddziałał zatem na opracowanie kamienicy Potockiego, będącej też może siedzibą pana starosty. W dolnym odcinku ulicy Źródłowej w roku 1743 stał spichlerz Wisła w tym czasie podpływała jeszcze bliżej skarpy. W późniejszych latach, zapewne pod koniec XIX wieku, niższa część kamieniczki została podwyższona o jedną kondygnację, pokrytą boniowaniem i mającą łukowato zamknięty szczycik. W tym też czasie w budynku mieścił się ponoć znany na całą okolicę przybytek pani. Lekkiego obyczaju. Fotografia wykonana przed 1939 rokiem dowodzi wielkiej urody tego zakątka że też nikt z warszawskich weducistów nie pokusił się, by utrwalić go na płótnie. Dzieło Lanciego. Od momentu, gdy trafił w moje ręce, Cenny album Dobrosława Kobielskiego, Warszawa na fotografiach XIX wieku, nie miałem spokoju z powodu zamieszczonego w nim zdjęcia przedstawiającego ponoć ulicę Jasną, widzianą w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. Nie byłem jednak o tym przekonany, gdyż, jak się upewniłem, zabudowa ulicy Jasnej w XIX wieku wyglądała inaczej. Wobec tego podjąłem poszukiwania takiego miejsca w Warszawie, któremu by odpowiadała ta fotografia. Szukałem długo, latami i dopiero niedawno na nie trafiłem. Jak to się stało? Opracowując dzieje u niepozornego, parterowego budynku u zbiegu ulic Brackiej i Widok, Natknąłem się na plan, w którym zaznaczono w zachodniej części przylegającego doń terenu trzy posesje zajęte przez nowych właścicieli. Wśród nich wymieniono Franciszka Lanciego. Okazało się, że w księdze hipotecznej znalazło się oszacowanie trzypiętrowego budynku sporządzone w kwietniu 1862 roku wraz z załączonym planem sytuacyjnym. Obydwa te dokumenty zostały przygotowane przez mało znaczącego budowniczego Konstantego Sługockiego. Analizując tekst opisu, zauważyłem, że elewacja kamienicy zabierającej bramę wjazdową miała parzystą liczbę osi okiennych, co znaczyło, że bramę wraz z balkonem nad nią Usytuowano niesymetrycznie. Byłoby więc to rozwiązanie nietypowe i wymagające zbadania sąsiedztwa. Okazało się, że na posesji od strony wschodniej stoi pałacyk Aleksandra Dziewulskiego. Od strony zachodniej zaś trzypiętrowa kamieniczka należąca do budowniczego Jakuba Biszkę. Do dokumentacji tej ostatniej należy przygotowane we wrześniu 1860 roku oszacowanie, również podpisane przez Sługockiego, dowodzące identyczności tej kamienicy z kamienicą Lanczego. To podobieństwo potwierdził dołączony planik. Podwórze zostało tak samo uformowane, z tą różnicą, że było ono zwierciadlanym odbiciem sąsiedniego. Wniosek stąd jeden. Autorem obydwóch był ten sam architekt, Franciszek Maria Lanci, jeden z największych twórców tamtego czasu. By ostatecznie się co do tego upewnić, sięgnąłem do ówczesnej prasy i znalazłem w kurierze warszawskim z 1859 roku następującą informację. Przy ulicy widok, wspaniały trzypiętrowy gmach, budowany przez budowniczego Lanci, wyprowadzony został na zimę pod dach. W tym samym miesiącu wiadomość taką podała również gazeta codzienna. Dalej wyprowadzone zostały już pod dach dwa domy panów Lanci i Wiszkę o szesnastu oknach frontu. Z dwoma gankami i dwiema bramami Których elewacja od ulicy Jak gdyby jeden dom przedstawia Jest dnia, jak pokazuje zdjęcie Z albumu Kobielskiego Pokryta polnym kamieniem Ujęta była z obu stron rynsztokami. Na pierwszym planie Po stronie lewej widać Wielką 16 osiową kamienicę Neorenesansową za nią stoi niski, asymetrycznie ukształtowany pałacyk-willa. W głębi dostrzegamy jeszcze piętrową kamieniczkę mieszczącą fabrykę Roberta Bota, a za nią, już wzdłuż ulicy Brackiej, kamienicę Jaroszyńskiego. Interesuje nas budynek sprawiający wrażenie jednego gmachu, ze względu na jednolicie opracowany wystrój dekoracyjny fasady. Płaską elewacją ożywił układ dwuosiowy z bramami, balkonami i frontonikami trójkątnymi nad oknami pierwszego piętra. Jak już wiemy, były to dwie kamienice z oddzielnymi podwórzami. Początkowo stanowiły wspólną własność Jakuba Babiszkę. I Franciszka Lanciego. Obydwaj w początkach 1859 roku uzyskali pożyczkę ze Skarbu Państwa na wzniesienie w nieruchomości miejskiej domu mieszkalnego. Plac, wyodrębniony ze znajdującego się ogrodu owocowego, nabili od Roberta Bota i natychmiast przystąpili do wznoszenia gmachu. W roku 1861, mimo wspólnej fasady obu kamienic, nastąpił oficjalny podział placu na dwie posesje. Ponieważ wspominane powyżej oszacowania pokrywają się idealnie ze stanem odnotowanym przez fotografię, darujmy sobie dokładną analizę tego, co jest widoczne. Natomiast wspomnijmy o rzeczach, których zdjęcie nie pokazuje. A więc brama sklepiona z pasami, czyli gurtami, miała podłogę z drewna i cztery pachołki z żelaza na klatkę schodową o stopniach z drewna dębowego. Wchodziło się z bramy, na pierwszym piętrze posadzki w pokojach były taflowe z drewna twardego. Piece wykonano z kafli berlijskich. A kominek w sali od frontu był ozdobnie wyrobiony. W kwadratowych podwórzach stały boczne i krótkie oficynki zespolone z korpusem przyulicznym i mające tę samą wysokość. Obok nich usytuowano baszty skręconymi żeliwnymi schodami prowadzącymi na drewniane ganki na trzech górnych kondygnacjach. Było to dodatkowe, gospodarcze połączenie z kuchniami. Kloaki o trzech sedesach umieszczono obok baszty. Wyodrębnienie schodów przez niezależnie stojący segment było na gruncie warszawskim pionierskie. Całość kamienicy dwuczęściowej prezentowała się okazale na tle istniejącej wówczas okolicznej zabudowy a prawdę mówiąc, była to najefektowniejsza w mieście szówka początku lat 60. XIX wieku. Niedalekie sąsiedztwo dworca kolei warszawsko-biedejskiej stawało się może magnesem dla zamożniejszych lokatorów. Wadą rozwiązania Lanciego było umiejscowienie tak okazałego gmachu przy wąskiej ulicy Widok. Ale najbliższa przyszłość miała dowieść, że zachowanie proporcji między wysokością budynku a szerokością ulicy przestało być brane pod uwagę. Czy to nie przypomina niektórych dzisiejszych rozwiązań? Część druga. Pałace. Nowy Sułków. Ogień był zawsze groźnym wrogiem architektury. W czasie ostatniej wojny małe lotnicze bomby zapalające spowodowały więcej strat niż ciężkie, burzące. W dawnych czasach, gdy straże pożarne były anemiczne, bez odpowiedniego sprzętu mechanicznego, człowiek był wprost bezbronny, Żywioł ogarniał domostwa drewniane, a nawet i murowane, jako że ich stropy i więźba były łatwopalne Często podczas pożaru pozostawało bezczynne przyglądanie się sile niszczenia Tak się też stało ze świeżo wybudowanym w roku 1780 pałacem Karoliny Goskiej. I jej męża Karola von Nassau. Autorem nowoczesnej klasycystycznej architektury tego pałacu był Szymon Bogumił Cuk. Pałac zawierał w swej części efektowną salę teatralną, i chyba od niej zaczął się pożar. Gdy ogień ogarnął budynek, jego właścicielka Karolina oszalała z przerażenia, śpiewała arię dydony. Ze słynnego amatorskiego przedstawienia odegranego tu w 1787 roku. Wcześniej czyniła to zapewne na scenie swego